To jest Rzeźnia w Antyradio. Program prowadzi Anselmo. Antyradio. Still not loud enough, still not fast enough. One, two, one, two, three, four... po godzinie 23. Dzień dobry, wieczór mówi Anselmo. No, rozpoczęliśmy ostatnie wydanie rzeźni, ostatnie lutowe wydanie rzeźni, tak muszę tutaj doprecyzować, żeby ktoś sobie nie pomyślał. No nie mogłem programu rozpocząć inaczej jak nie od zespołu Riverside. W tym tygodniu minął rok, odkąd nie ma z nami Piotra. A w ten weekend grupa Riverside zagrała dwa pierwsze koncerty od, od momentu, kiedy Piotra z nami nie ma i były to dwa wieczory zapewne dwa wieczory, bo ja uczestniczyłem w tym spotkaniu, tak naładowany emocjami, że aż gardło ściska One day we'll find our way Straight from the road We thought we could go Until we would fail Traveling across the fallen earth And for foreign lands we survived To believe that this is not the end This is not the time Moving unseen beyond The shadows waiting for The birth of a star we can follow To realize that our history came full circle Traveling across all the dried up seas And the four real lands we survived To believe that this is not the end This is not the time This is not the time we crane our necks for you. We know we'll make it through And we can go back to the forest Let's go back to the world that was 30 years ago And let's believe this is our time Let's go back to the world that was 30 years ago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 Dried up scenes and a full lands we survive to believe that this is not the end, this is not the time not the time we crane our legs. For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 że te dwa weekendowe y, koncerty, które Riverside zagrało z Gośmi, jak i cała trasa, która za kilka tygodni ruszy, jak i to, że no, postanowili y, dalej na tym statku pod nazwą Riverside płynąć, że nie przybili do brzegu. To chyba najlepszy hołd, jaki mogli właśnie złożyć Piotrowi, kontynuując właśnie działalność i sławiąc jego pamięć. tell you a story about you and me in those days how much passion and joy Tell you a story jeszcze jedno wspominkowe nagranie Riverside, Out of Myself, tytułowe nagranie ich pełnometrażowego debiutu. Co dzisiaj w programie? Po wspomnieniu Piotra Ochłapy, czyli nasz serwis koncertowy, a później dosyć nietypowo Perły przed wieprze czyli najstarsze utwory formacji, z której to szeregu wywodzi się nasz dzisiejszy gość, czyli formacja Green, która nieco wcześniej, znaczy jak gdyby formacja, z której muzycy Green się wywodzą, część składu, w latach 90. ubiegłego wieku muzykowała sobie pod nazwą Major e, Smith. No i w wszedł pierwsze dzisiaj właśnie posłuchamy sobie nagrań e, Majora i będzie to takie wprowadzenie do e, bieżącej e, historii formacji Green, która dzisiaj będzie naszym gościem. Let me get this right I need a place to be loved. czyli serwis koncertowy. No to zaczynamy uchłapę, czyli nasz serwis koncertowy. Zerknijmy, co tam będzie się w tym tygodniu w nadchodzącym działo, gdzie będzie można wyskoczyć, aby obawić się pod sceną. Walastur pod taką nazwą Sabaton z exceptem i Twilight Force zagrają cztery koncerty w naszym kraju. Pierwszy z nich 27 lutego w Sopocie w Ergo Arenie, drugi koncert 28 lutego w Wrocławiu w hali stulecia, trzeci 1 marca w Warszawie na Torwarze i czwarty koncert w Krakowie w Tauron Arenie. Również cztery przystanki będzie miała trasa formacji, cztery polskie przystanki będzie miała trasa formacji Dispers, która będzie wspierana przez zespoły Retrospective i Aiden. 1 marca Poznań u Bazyla, 2 marca Wrocław Firley 3 marca Piekary Śląskie, Ośrodek Kultury Andaluzja i 4 marca Warszawa Klub wudu Trzy e, koncerty w Polsce zagra Blues Pills e, w towarzystwie EGNS Mary i The Feral Trees. E, pierwszy koncert w Gdańsku w B91 marca, drugi koncert w Warszawie w Klubie Progresja 2 marca i trzeci koncert 4 marca w Klubie Kwadrat w Krakowie. W ten weekend rozpocznie się również Nihilistur, czyli wspólna trasa Pandemonium i FAM. O tej trasie przed tygodniem właśnie była Mowa, nasi goście o niej wspominali Pierwsze dwa koncerty to 3 marca w Łodzi w krańcówce I tutaj z udziałem Pawła Mazura I 4 dzień później, 4 marca Koncert w Poznaniu w klubie w Ubazyla. Klubie Na dwa salowe akustyczne koncerty przyjeżdża do naszego kraju Lider formacji Wardruna, Einar Selwig To będzie formacja The Moon and the Night Spirit 4 marca koncert w Poznaniu w klubie Ubazyla Dobrze, nie, nie, u Basela Zaraz, bo sobie by się zbiegło z pandemonium Zaraz, to co mnie tutaj za przekłamanie nastąpiło I piątego koncert w Krakowie W Teatrze Łaźnianowa I właśnie ten niedzielny koncert krakowski Jest powodem, czy też przyczyną tego, że za tydzień pierwsza marcowa audycja, czyli yy, Made in Poland Rzeźnia, będzie zapuszkowana. O, gdyż ja będę bawił w Krakowie. Muszę sobie zaraz sprawdzić tutaj, yy, o co chodzi z tymi yy, koncertami. Zaraz to doprecyzujemy. Yy, co poza tym, poza tymi trasowymi, 2 marca Anegura, yy, Bunget i Axe Gressor w Krakowie w Pięknym Psie, 3, 3 marca w piątek Scarlet Skies, We Still Have Paris i Traces to Nowhere w Warszawie w klubie yy, Birokracja. Poza tym e, będziemy mieli imprezę w Katowicach w Korbie, która e, nosi szyld Heavy Metal Terror. Tutaj zagrałem Roadhawk, e, Savager, e, Twoja Stara of Death i e, Miecz. Vastum z Embryonally Brutally Deceased we Wrocławiu w ciemnej stronie miasta. Loud Fest e, Warsaw Edition w Warszawie w klubie Pogłos. Brain Eater, Casting Iron, e, Drip of Light, Glamour, Lift Blitz, Past Rock, Street Lights, Native Flanks i e, Kara Wystąpią w sobotę, 4 marca. Persival we Wrocławiu w centrum sztuki Impart. Poza tym e, Wotum, Artu Filurzyn i Lion Shepard w Gdańsku w Wydziale Remontowym. Kat z wspierany przez Offense w Wielsku Białej e, w Rudboju. Natomiast w Chorzowie w klubie Red and Black druga odsłona imprezy Bestial Laceration i tutaj Anima Damnata, Doombringer i Temple Desecration wystąpią. No i w niedzielę, 5 marca, Persival w Poznaniu w Zamku i Battle Beast Majesty i Gizze we Wrocławiu w Liber pół zagrają. Tak to się właśnie przedstawiają plany koncertowe na nadchodzący tydzień. Ja zaraz sprawdzę o co tutaj chodzi z tym zbiegiem dat w Poznaniu i doprecyzuję. A póki co... Bóg w dom, tasak w dłoń, czyli gość rzeźni. 23:36 36 gość zaanonsowany to są najstarsze nagrania formacji można powiedzieć formacji ojcowskiej z której właśnie część do naszego dzisiejszego gościa, czyli formacji Green się wywodzi, a ze mną właśnie w studiu już zespół Green w komplecie od mojej lewej dobry wieczór zwierzak dobry wieczór, Kuba dobry wieczór, Kurt dziadek tak więc panowie, w komplecie rozpoczęliśmy, rozpoczęliśmy nagranie Czas Życia i Śmierci. To jest nagranie, które pochodzi z pierwszej demówki, jak powiedziałem, praojca Grimasa, czyli formacji Major Majorsmiths czy Majorsmiths? Jak byście się mówili? Z angielska, z Polska? Z Polska, Major Major Smith. Smith, Tak. Major Smith. No więc poprosiłbym was na początek o, o kilka słów takiego historycznego komentarza. Z czym się tego Majora, albo inaczej, czym się, czym się temu Majorowi salutowało w latach 90. Temu Majorowi salutowało się rączką do głowy a no to było jakieś takie, takie moje spełnienie marzeń żeby w ogóle zacząć cokolwiek grać szło jak po grudzie ale no urodziło się parę fajnych nagrań parę fajnych składów było, natomiast no to jest zwykła kolej rzeczy zespół powstaje ma jakiś tam rozwój i czasami się rozpada no tam właśnie przeżyłem pierwszy taki e, rozpad zespołu, kiedy to jako muzyk nie mogłem się pogodzić z tym, że no jak to muzycy chcą, o, przecież gramy taką muzykę, tak fajnie jest. Później Czasem ja się odejść, tak? E, dokładnie, później dopiero wytłumaczono mi, że no Twoje postępowanie i to co, to, to, co ty chcesz, to nie, nie, niekoniecznie jest tym samym, czego oczekują inni i, i, i życie. Mm, czyli y, poczułem, że tak powiem, y, że ktoś, y, ktoś tutaj postawił tamę twoim y, zapędom liderckim informacji. Tak? <śmiech> nie, to może nie. Zapędy, wiesz co, wydaje mi się, że w zespołach zazwyczaj nie ma tak zwanej demokracji, bo, bo ktoś to musi trzymać. No jest tak zwany kierownik muzyczny, który przenosi rify i mówi panowie, o, tak. O, o. Znaczy nie, nie, to z, z rifami to, to ja oczekuję współpracy, tylko w ogóle no, to samo prowadzenie zespołu wydaje mi się polega na tym, że jeden ma trochę większe, e, ja, że tak powiem, pole manewru niż cała reszta. Czyli jest ktoś, kto musi te, tak zwaną e, Ferranię trzymać za mordę, tak? No, albo przy... albo, albo przynajmniej, przynajmniej ściskać. Przez za, za... te wszystkie lata doszedłem do wniosku, że musi być taka osoba. Okej, okay. nagranie, którym się przywitaliśmy, to jest, to jest tytułowy utwór z Waszej y, Dewitanckiej Dymówki, tak? To tak. jest rok 1991. Czy to było y, już nagranie studyjne, czy, czy, czy to był jeszcze, y, nie wiem, e, rech, nagranie z próby? Nie, nie, to jest nagranie studyjne. Wtedy pierwszy raz w życiu miałem okazję być w studiu, zobaczyć, jak się tam pracuje. No zajęło nam to 14 godzin, bo to było od momentu, kiedy weszliśmy e, nagrania plus mix, więc jak przyjechaliśmy po południu, tak nad ranem wyszliśmy szczęśliwi z taśmą, bo wtedy było to jeszcze wszystko na taśmach się odbywało, więc zgrywkę też miałem na taśmie, na normalny magnetofon szpulowy. Czyli klasyczna setka, tak, nagranie? Dokładnie, dokładnie. Okej. Okay. Eee, dobrze. To po tym takim lekkim, historycznym wtręcie, ja bym zaproponował, jeżeli nie macie nic przeciwko temu, eee, to tak. Eee, Motorheda, z tej demówki jeszcze. Mhm. Eee, I potem eee, nagranie, które pochodzi z następnego eee, wydawnictwa, to będzie utwór eee, Alcatraz i potem sobie eee, powiemy eee, o co chodziło właśnie z tym, z tym kolejnym z tym kolejnym wydawnictwem. Także zostawiamy słuchaczy z dwoma utworami. Jeszcze jedno nagranie z pierwszej demówki oraz drugi utwór z kolejnej demówki. nagrania Majora Smitha. Jedno z nich pochodziło z Czasu Życia i Śmierci, a drugie z demówki Pain and Darkness mieli się dosyć dobre tempo, bo rok w rok demówka, tyle że ta Pain and Darkness brzmi bardziej surowo niż, niż, niż debitanckie demo. To, to, to było inne studio, czy to było samodzielne nagranie? To jest, to jest samodzielne nagranie za pomocą czterośladowego magnetofonu kasetowego, którego stałem się właścicielem do spółki z kolegą. No i tak się bawiłem, mówię nagrajmy coś, ponieważ teraz mam możliwości, zmiksowałem to sam w domu. Jak, jak, jak to brzmi, to wszyscy żeśmy słyszeli, ale chyba nie o to chodziło, tylko jakąś energię, bo tak tu właśnie rozmawiałem z kolegami, że byłem zdziwiony, że dzięki temu, demu dostaliśmy się do e, konkursu w Jarocinie który zresztą później położyliśmy, ale to jest zupełnie inna historia. Yy, oprócz, oprócz tej demówki yy, mieliście jeszcze kolejną i, i mieliście płytę, która się, yy, która się yy, w końcu yy, nie ukazała. Do tych nagrań też jeszcze yy, przejdziemy. Yy, co, co, co, co, co spowodowało właśnie, nie wiem, co, co, co było przyczyną, co, było, yy, co takiego się wydarzyło, że, że ta, że ta yy, płyta, się, płyta się nie ukazała? Może to, że ja wziąłem w końcu taką większą odpowiedzialność za to, co robię, bo zaczęli mi odchodzić muzycy. Najpierw odszedł perkusista, przyszedł następny, potem odszedł basista, przyszedł inny basista i, i, i w pewnym momencie już stanąłem pod taką ścianę, że niczego nie jestem pewien, co się zdarzy mhm. za, za, za, e, za pół roku, czy za ba, nawet co się zdarzy za dwa miesiące. Natomiast e, no w tamtym czasie wydanie płyty może... Inaczej powiem, dostaliśmy pieniądze, ofertę, że, że wyłoży ktoś pieniądze na studio. na studio, żeby nagrać tą płytę, ewentualnie potem pomóc ją wydać. I ja nie mogłem wziąć takiej odpowiedzialności, że wezmę te pieniądze, muzycy mi się rozejdą i nie będę w stanie wypełnić, e, e, może, to, może to by była ustna umowa czy jakakolwiek, ale no gdzieś byłoby tam zamieszane moje nazwisko w to, że, że gdzieś zabrałem pieniądze i nie wywiązałem się z czegoś, więc... Nie, nie podjąłem tej decyzji, nie zabrałem tych pieniędzy. Skończyło się tak, jak się skończyło. Faktem jest, że dzisiaj zastanawiam się, czy, czy nie lepiej było zabrać te pieniądze i się jakoś wykryć. <grymianie> <grymianie> czyli tak, e, czyli, czyli co, czy ten materiał został napisany, on w ogóle został zarejestrowany, czy tylko po prostu nie został. znaczy Czy w ogóle nawet go nie zarejestrowaliście? To znaczy nie, mamy zarejestrowane i to też powiem, że, że to moja wina, moje bałaganiarstwo, ponieważ materiał został zarejestrowany. Jest to pełnowymiarowy, traszowy materiał pod tytułem Do You Believe? Mhm. I miałem gdzieś kopię i nawet rozsyłałem, a potem pogubiłem wszystko. Realizator tego nagrania wraz z taśmami uciekł za... za zawodę czyli do Szwecji przez ostatnie 15 lat widziałem się z nim cztery razy i za każdym razem solennie mi obiecywał, że, ja już, już, już. że te nagrania mi odda i, i, i, i dostanę je z powrotem no, do dzisiaj jestem z niczym. Wspomniałeś, że z Majora zaczęli uciekać uciekać też odchodzić muzycy to w sumie jakbyś miał tak podsumować ten okres działalności pod tym starym szyldem, to ilu muzyków przewinęło się przez zespół? Perkusistów raz, dwa, trzy, czterech, pięciu. Pięciu perkusistów z basistami. Basistów było chyba raz, dwa, trzy, trzech. No i jeden gitarzysta, który na początku był, przy pierwszym demie był. Potem nie wytrzymałem jego stylu grania na gitarze, więc go wyrzuciłem. A potem... Jakoś tak się zamarzyły mi znowu dwie gitary i z powrotem go przyjąłem, ale, ale to już to, to była fatalna decyzja, po prostu no, facet nie miał tego czegoś, czego ja oczekiwałem, miał fantastyczny sprzęt, może i palcami miał przebierać, ale, ale z, tą, z tą gitarą obchodził się tak jak ona by była z flaneli czy z czegoś, żeby nie pognieść, nie, nie, nie pomieć, nie, nie, może i z satyny Krzysztof, może i tak było, ale... Ja, ja patrzyłem na to, jak on gra nasze numery i, i, i nie wiem, czy, nie, czy bardziej chciałem go zabić, czy zabrać mu tą gitarę i rozwalić ją na głowie, żeby nie miał już na czym grać. Okej, okay, panowie. Do, do dalszych części y, wspominek wrócimy y, sobie y, po północy już, y, po tak zwanym rozpięciu, które ja roz Ruciem. Teraz wow. ja bym zaproponował, o właśnie, Cover Megadę, który był z tej demówki, którą zrealizowałem z drugiej demówki, a później, później coś z trzeciego dema no i pociągniemy wątek właśnie jeszcze ten historyczny, zanim przejdziemy do teraźniejszości. Tak więc najpierw Cover Megadę, potem rozprócie i słyszymy się po północy z naszymi gośćmi. To jest John Bon Jovi. Cześć, jestem Angus Young. Hi, this is Brian Johnson from USA Dacey. Z tej strony Nergal z Behemota. We mnie jest rok. Najlepszy rok na świecie. If you see a faded side by the side of the road. w AntRadio. Kiszki, trzewia i inne muzyczne przysmaki serwuje Anselmo. Bóg w dom, tasak w dłoń, czyli gość rzeźni. 5 minut po północy, słuchacie Rzeźnie na antenie antyradia, w Rzeźnie gościmy formację Green, a póki co wspominamy sobie e, praojca e, Green, czyli formację e, Major Smith, to była e, kompozycja asfaltowa dżungla, która pochodzi z waszej trzeciej demówki, Może Zła, tak? Tak, dokładnie. E, to też tutaj dosyć surowe brzmie, to jest e, nagranie studyjne, czy też zaimprowizowane? Jest nie, nie, to, to, to jest studyjne, to, to pan takie studio objazdowe miał, a to na oksywiu, a to gdzie indziej. No i tak nie brał dużo za, za, za te nagrania, więc żeby stało się zadość moim że takim założeniem, że co roku będziemy notować, co rok no, dobrałem, tak? no coś takiego. To u nas co rok była jakaś demówka, no, ale taki przynajmniej <śmiech> dzięki temu miałem taki obraz tego, jaki jest progres w zespole, czy, czy to, co ja robię, to, co usia, usiłuję zrobić, idzie w tym kierunku, czy nie, czy... czy Coś jeszcze do poprawienia, jak słychać, progres jest, ale do poprawienia jeszcze było bardzo dużo. Mhm. Powiedzcie mi, czy też powiedz mi, co się udało majorowi osiągnąć, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o udział w jakichś znaczących festiwalach, przeglądach, jakieś nagrody, wyróżnienia? Ja powiem Ci, że takim Chyba tym największym osiągnięciem to, to, to było za, to, za tą rzężącą demówkę Pain and Darkness dostanie się do, do mówię do konkursu w Jarocinie, bo tam przemiał był taki, że to z 300 ileś kaset nadesłanych czy materiałów dostawało się 30 parę. No, więc jak ja się dowiedziałem, że, że załapałem się na to, na, na to już wydarzenie, to powiem krótko, o szczęście niepojęte. <laughs> Ale... Sam u umył drzwi. <laughs> Ale wspomniałeś też, że położyliście ten Jarocin, o co chodziło? Nerwy was zjadły? trzeba Tak. No, coś takiego, że, że jak wyszliśmy na, na, na tą scenę, to tak z powietrze z dentki dziurawej zrobiło i, i, i było pozamiatane, i było po nas. No jako nagrodę pocieszenia był tak zwany udział na, na, na małej scenie sobie mogliśmy zagrać, natomiast duża scena i cały konkurs przeszedł nam koło nosa. Mhm. Yy, jak się można zorientować po tytułach, byliście zespołem dwujęzycznym. Śpiewaliście częściowo po angielsku, częściowo po polsku? E, tak, bo to... Ja nie, nie umiem tego nazwać, bo tak ciągoty miałem i do jednego języka i do drugiego. Znaczy większość kompozycji była, była po polsku, bo od, od momentu kiedy jakoś tak nauczyłem się stylistycznie pisać teksty, żeby nie było i więc, ale i, I, i, tak i tak dalej tylko jakieś, żeby to miało ręce i nogi to, to pisałem po polsku zresztą język polski wbrew pozorom sprawiał, pisanie w tym języku sprawiało mi dużą frajdę, bo no nie czarujmy się z tym angielskim u mnie też <śmiech> raczej jest kulawa natomiast język polski zawsze jakoś dociera do ludzi, bo jest to język, którym się posługujemy na co dzień też, ale jest też chyba językiem bardziej, bardziej wymagającym, bo angielski jest na tyle uniwersalnym językiem, że praktycznie każdy banał można zaśpiewać i to zabrzmi po angielsku dobrze. A w, po polsku, jak wspomniałeś tutaj, że jak pracowałeś tutaj nad frazą, nad stylistyką, no, trzeba się trochę napocić, nie? trzeba trochę tych kartek namiąć, trochę tych długopisów wypisać, żeby ten tekst miał ręce, nogi i rytm i da dał się zaśpiewać, prawda? No to, to jest prawdą, co powiedziałeś, dlatego E, ilekroć słucham polskich kapel zawsze jakiś mam taki fokus na, na to o czym że jest ten tekst i mało tego jeszcze e, jak on jest zaśpiewany, czy ten akcent jest na przedostatnią, czy może gdzieś się tam wykrzaczamy i akcentujemy sobie, bo tak właśnie do rytmu i stuku pasuje, no no, wiesz, czasami, czasami nazywa się to licencja poetyka, tak? Prawda? No, czasami tak. Czasami tak. Okay. Następne, wydawnictwo, następne wydawnictwo to yy, wakacje w Silverland, tak? Tak, dokładnie. To, co proponujecie z, z, tego, z, tego, z, tego, z, tego, z tej żedemówki, co byśmy mogli zagrać? E, w wakacji Silverland najbardziej lubię puste ołtarze. Puste ołtarze, no to proszę bardzo. Taśma profesjonalna z podkładem i jedziemy. się okazało, że post faktum, że jesteśmy winni słuchaczom, pewne wyjaśnienie, bo ten utwór zamieści się na dwóch wydawnictwach. Na Dokładnie. Na demówce, o której wspomnieliśmy, natomiast ta wersja pochodzi z tego niewydalnego okrążka, tak? Tak, tak, no ale tutaj no, jest troszeczkę inaczej to zrealizowane, niemniej nie umknął nikomu pewnie fakt, że zmienił się wokalista i wreszcie dorwałem się do mikrofonu. <śmiech> Czyli to jest, to jest pierwszy materiał, na którym... Dokładnie. Na którym zaśpiewa, to jest materiał od ADOZ zaśpiewany przez Ciebie, czy, czy tutaj jeszcze, jeszcze, że tak powiem, część utworów śpiewałeś, <śmiech> część utworów... Ty się... To znaczy na wakacjach w Silverland dokładnie część utworów śpiewała nasz... Wtedy już były wokalista Grzesiek Półmacackowski. <śmiech> Natomiast ja śpiewałem te dwie kompozycje, a już na następnym wydawnictwie na, na dziewięć utworów, dziewięć jest moich, taki dumny. Ta płyta, jak wspomnieliśmy, została, została y, nagrana, ale nie została, y, nie została, nie została y, wydana. No i y, to też było jednym z powodów, że zespół zaczął się dezintegrować i tutaj powoli przechodzimy w drugie stadium, że y, Major Smith odchodzi do rezerwy, a gdzieś tutaj y, na horyzoncie pojawia się grymas? E to był ten moment, kiedy dla mnie wyczerpała się co w ogóle formuła tego, co zrobię, co, co mógłbym jeszcze zrobić w tym zespole. Powiedzmy sobie, że, że wypaliła się ta idea, ten gatunek muzyki i to wszystko straciło na mnie, na, na, nagle dla mnie jakiekolwiek dalsze brnięcie w to straciło jakikolwiek sens. No i tu się właśnie pojawią na horyzoncie Zupełnie inny rozdział w moim życiu. No dobrze, to zanim przejdziemy do, do Grina, czyli do Grymasa, to yy, może jeszcze jedna kompozycja właśnie z tego waszego niewydanego debiutu. Proszę, Proszę bardzo, lecimy. Taśma, pro, taśma profesjonalna z podkładem i lecimy. On the Silence, czyli to z tej anglęzycznej frakcji. Dokładnie. Masak w dłoń, czyli gość rzeźni. A gościem dzisiejszego wydania rzeźni jest formacja Green. I teraz otwieramy naszą tutaj historyczną książeczkę na pierwszym rozdziale waszej działalności. Green został powołany do życia w roku 1900. 96. Ja tu znalazłem w tym naszym heavy metalowym IPN-ie taką informację, że, że nawet jest podana dokładna data waszego powstania, 16 lipca 1996 rok. Ja sprostuję, to są moje urodziny, prawdopodobnie ja ją dodałem. <głosy> <głosy> <głosy> Czyli już wszystko, już, wszystko jasne. Ile czasu potrzebował Green, żeby się wykrystalizował ten pierwszy skład, który był gotowy napisać pierwsze kompozycje i spróbować je zarejestrować? Jeśli się nie mylę, to zajął nam to takie mrugnięcie o, o, o, oczmi i oczami. uczmi. Ocz, ucz <laughs> Bo od namówienia dwóch nie, jeszcze wtedy małoletnich o, tutaj obojętnego Krzysztofa Dziadka i jeszcze jednego jego kolegi, który zręcznie to nagrał na perkusji, to zajęło mi jeden wieczór w takim znanym miejscu w Sopocie w knajpie Elita. Mm -hmm. No i zaczęliśmy próby i kawałki właściwie to ja na tym bardzo skorzystałem, bo panowie tak energetycznie podeszli do sprawy, że te kompozycje to się po prostu zaczęły sypać jak, jak, Ręk z jak z rękawa dokładnie. Hmm. To były czasy, kiedy się grało pięć prób w tygodniu, albo nawet więcej. No Nie było pewnie zapewne nie było takich obowiązków typu rodzi rodzi rodzin rodzina, rodzina, praca, etc. Tak? Pracę to ja miałem. O, bo, bo ja jestem trochę leciwszy niż Krzysztof, to dlatego ja musiałem stać i iść do, może nie do fabryki, bo umarł, ale musiałem wstać i pójść do, do pracy, ale też wiek był trochę inny, więc przemiana materii też inna. Mm -hmm. Pierwsza demówka nosiła tytuł? Tutaj Krzysztofek, nasza pierwsza demówka, jaki tytuł pierwsza miał? Pierwsza demówka nosiła tytuł Green, po prostu. Z tego, o. co pamiętam. I to była demówka w zasadzie nagrana dla siebie, bo myśmy tego nie rozprowadzali, nic z tym dalej nie robiliśmy. To było takie sprawdzian tego, co, co aktualnie umiemy, co gramy. No i później następna dopiero miała już tytuł, miała już normalnie legalną okładkę i sobie szła w świat. A nazywała się? Doom. A powiedzcie mi, bo tutaj jest też taka informacja o, o czymś, co się nazywa z pamiętnika wariata. Czy to jest ten właśnie Green? To był taki zamienny tytuł. Jest jeden A. utwór, który, ma, który tak, taki nosił tytuł. To w zasadzie był cover, cover prawda? To, to tak. Zespołu Tyran. Takiego no, mało znanego zespołu z Gdańska. Trójmiejskiej legendy, tak? No, Można tak powiedzieć, da. to fakt. No i, i, i... Co tu więcej powiedzieć? No po prostu zrobiliśmy cover, nazwaliśmy go sobie w ten sam sposób i w ja ten tak. sam sposób spróbowaliśmy nazwać, nazwać to demo, ale jednak to nie jest dobry tytuł. nie, nie. Bo... Ja po prostu całe życie marzyłem, żeby ukraść ten tekst i zaśpiewać go. Tak, tak bo muzyka była nasza. Green to nazwa zaczerpnięta od ostatniego studyjnego albumu formacji Koroner. To jest też jak gdyby pewien wyznacznik tego, co chcieliście pod nowym szyldem grać, bo powiedziałeś, że w pewnym momencie formuła takiego grania, jak, jak było uprawione pod szyldem Majora, się, się, się wyczerpała. Czyli y, chciałeś pójść bardziej, nie wiem, takim technicznym kierunku? E Powiem Ci, że właściwie to, to wydawnictwo Koronera, bo już z muzyką Koronera byłem zaznajomiony wcześniej i też korzystałem tak samo jak i z Megadew przy, przy kompozycjach w Majorze. Dopiero ta płyta, jak ją przesłuchałem, otworzyła mi oczy. Co bym chciał robić? Bo wiem, że ta nie, spotka, nie, nie spotkała się z wielkim aplauzem ta płyta Koronera. Natomiast dla mnie było to otworzenie oczu jak można wyrzucić wszystko to, co się robiło do tej pory i, i zrobić to Monty Pajtonesko, a teraz zupełnie innej beczki. Więc no, to, to, to mnie zafascynowało, to mnie pociągnęło i, i taką, takim, ta, takim graniem chciałem się zająć. I, I tak jak mówię, Krzysztof i, i, i kolega nasz Matek na Bębnach znakomicie tutaj się sprawili i pomogli mi w tym, Natomiast na nie trafiliśmy wtedy z czasem, bo, bo wtedy były kraciaste koszule i granch, a myśmy chcieli zapadać zupełnie co innego. Mm -hmm. Natomiast tak, to założenie, które miałeś, że co rok pro rok staraliście się, starali się realizować, bo tutaj wspomniany Grinie z pomnika Wariata i Dum to było 9697, tak? Mm -hmm. 98. rok przyniósł kolejne wydawnictwo. Tak, to, to wreszcie tak jakoś, jak to mówiłeś, powiedz piętemu, żeby się rozpiął albo powiedz rozpiętemu. Kolega nasz, nieżyjący już bębniarz, wyłożył za nas pieniądze i poszliśmy zrobić to po raz pierwszy w życiu do profesjonalnego studia. I tam oprócz tego, żeśmy nagrali te, te, te kawałki, to też dużo, żeśmy się nauczyli i dowiedzieli o tym, co nas dopiero czeka. Mm -hmm. y co w tym pierwszym, tu zdradzam poniekąd, co w tym, co w tym pierwszym okresie udało się Grinowi osiągnąć? Poza zarejestrowaniem tych kilku taśm demo. Udało nam się z Krzysztofem zgrać i gramy jak jedna gitara. Tak i oprócz koncertów, w których graliśmy wtedy dość sporo, nic. nic. Tak nic, nic takiego wielkiego, żeśmy nie dokonali. Po drodze straciliśmy tego bębniarza, który który przyszedł i tak naładował nas energią. Przyszedł grać mój, mój przyjaciel, natomiast no on niezbyt, niezbyt leżała mu ta muzyka, ale przyznam uczciwie do końca starał się przynajmniej zrobić to poprawnie. Mhm. Zupełnie nowy rozdział zaczął się zupełnie in, inaczej i, i gdzie indziej. Zaczęło też... się wraz z zespołem Ghost. Tak no dokładnie. Taka no taka jest historia, a zaczęło się od wypożyczenia Bębniarza na jeden koncert. Basisty. Basisty też. Czyli całą sekcję po prostu. Tak. Ja, ja się zatrudniłem w Ghostach na chwilę, a potem po prostu poszedłem no, tak... razem z całą sekcją. Brzydko. Mhm. I tak to wyglądało. I w... Po tym jak gdyby regularnym cyklu, czyli co rok pro rok dochodzimy do roku 2002, tutaj pojawia się kolejna, kolejna płyta, która, która się nie urodziła. E, ja się przyznam szczerze, że, że tutaj to nie była moja wina. Tak. E, wersja i, i tego się będę trzymał jest taka, że E, zdołałem e, namówić Kumana, który był ówczesnym bębniarzem, żeby ze mną zarejestrował cały materiał. Nagraliśmy ca ca wszystkie beczki, nagraliśmy dwa ślady gitar. Udało mi się uprosić kolegę Marysia, żeby e, zrobił te numery na basie i przyszedł fantastycznie przygotowany. Przyszedł, przywiózł ze sobą dwa instrumenty, a to, bo to chciał zagrać tak, a to chciał zagrać tak. Pozostało mi tylko nagrać wokale, solówki, zmiksować i mieć gotową płytę. I w tym momencie zrobiło się z syru i panu padł dysk. Potem było odzyskiwanie danych, a potem się dowiedziałem, że zasadniczo z tego wszystkiego pozostały tylko gitary i trochę bębnów. I mi ręce opadły. Ja już nie miałem sił jeszcze raz tego wszystkiego. Zresztą, zresztą i, i Łukasz Kumański wtedy miał inne plany i zajął się czymś innym, i, i Mary zajął się czymś innym i namawianie ich na kolejne nagrywanie tych samych numerów, to, to już było poza moim zasięgiem. I dodajmy, że tak naprawdę to był koniec zespołu Green na wiele, wiele lat. No dokładnie, bo, bo, bo w sumie jeszcze gdyby, gdybym miał tą płytę i, i ją skończył, być może bym przyciągnął kogoś do grania, ale, ale jak nie miałem już nic, to, to, to i nikogo nie miałem czym przyciągnąć. Okej okay, panowie, czyli tak, na podsumowanie teraz tego pierwszego rozdziału w historii Grinch, przydały się jakieś dźwięki do zilustrowania. Z tego tutaj, co mi przygotowałeś, to widzę kompozycję z koncertowej domówki, tak? Tak, takiej nieoficjalnej koncertowej z roku domówki. Z 2001, no i coś się jednak udało uratować z tej płyty, która, która padła razem z dyskiem, tak? Jest jedno, nagranie, jest jedno nagranie jest jedno nagranie właśnie z Universal Antidote, z albumu, który w zamierzeniu miał się w 2002 roku ukazać, ale no był przysłowiowym takim kamieniem, który pociągnął grymasa w dół, tak? Na Dokładnie. Internet. Dobrze, zatem moi drodzy najpierw The Thing, wers czyli wersji, wersji koncertowej, a później to, co się udało wydłubać, te bajty kilobajty, które się udało, udało wydłubać z twardego dysku, Army of God czyli Green, rozdział pierwszy gramy To, żeście wytrwali te 15 minut niezbyt dobrej muzyki. Dziękuję. Zespół Green. Ha! Najlepszy rok na świecie. jest podsumowanie muzyczne, podsumowanie pierwszego okresu działalności y, Green, ten taki, ten y, numer Army of God, taki fir-faktorny. fir, fir, no, fir tak, Takie trendy były wtedy. Szawu. Zresztą mi się podobała muzyka fir factory, y, Do pewnego momentu potem mi się przestała. Okej, okay, panowie, y Płyta się nie ukazuje, wszystko idzie w, w, w piździec, każdy z was idzie w swoją, swoją stronę, od, swoją drogą. Odzywacie się do siebie, porabiacie coś prze, prze, przez te lata, kiedy grymas gdzieś tam właśnie zastygł na tej twarzy i tak, tak został. Krzysztofek, prosz piłeczkę do ciebie. No, no. Odzywamy się jak najbardziej, zawsze się odzywaliśmy, tylko obrabiamy sobie dupy, tak generalnie rzecz ujmując do tej pory wręcz. Wtedy, wtedy było ciężej, bo to, trzeba było, że tak powiem, to, to robić fizycznie. Teraz wystarczy internet, nie? Żeby no właśnie, ten, to, to prawda. Ten, ale ten, nie... robił, <śmiech> nie, i, ale tak, tak reasumując, rzeczywiście ja na przykład miałem przerwę dość sporą. Chociaż nie miałem przerwy. Nie Przepraszam trzeba. do życia. Trzeba właśnie. Tak, ale trzeba jeszcze wspomnieć, że po greenach bezpośrednio trafiłem do zespołu Ghost, czyli do legendy Death metalu. Kolejnej, tak, właśnie legendy, nie o to chodzi. O to chodzi. To było tak może nie pod koniec bo pod końc Green, to było w międzyczasie grania w green ukradliśmy basistę, znaczy pożyczyliśmy sobie na koncert, jeden, drugi, trzeci, po czym Basista stwierdził, że to jest transakcja wiązana, więc musiałem skoczyć do Ghostów za Rąka Pegze. No i pograłem chwilę i odszedłem wraz z całą sekcją rytmiczną zespołu Ghost z powrotem do Green. A później po rozpadzie zespołu Green wraz z obecnym tu zwierzakiem powołaliśmy do życia zespół Noiser. W 2004 doszliśmy przed chwilą do wniosku, tak? Albo chyba rok wcześniej. Nie, za szybko. Rok wcześniej jeszcze piliśmy i zastanawialiśmy się nad projektem. Trwało to do 2007. Był bardzo fajny zespół. W ogóle pierwszym wokalistą był Robert Stankiewicz, znany z Alastora. Mhm. On chyba tą nazwę wymyślił nawet, nie? Tak, dokładnie. No, zresztą zajebistą nazwę, to nie ma co tutaj kryć. A ja zrobiłem bardzo fajne logo. No i to był dobry zespół, rzeczywiście. Pograliśmy sobie te trzy lata, zdążyliśmy nagrać takie promo. Znaczy promo pełnowymiarowe, bo mieliśmy tam chyba z 10 czy 11 numerów, czyli można byłoby to spokojnie nazwać płytą, gdyby ktoś to wydał, ale było chyba za słabo nagrane. Nie, to warunki były słabe i to to realizator ówczesny realizatorów, I perkusista nie też podobał. nie użył metronomu, co było zgubne dla tego to, materiału. Nie, nie, nie, tak, by, nie to, był lombarny, no niestety. To można pominąć, chodzi o produkcję. Tak, ale na przykład support supportowały, supportowały nas takie zespoły jak Blinded, jak Progmasy, jak Pagan Forest. No tak, myśmy byli zawsze czas. gwiazdami w tych, tych ja, imprezach. A ja chodziłem i podsłuchiwałem. Tak. No, myśmy, myśmy mieli największe literki na plakatach. Właśnie o to chodzi. No i ja to był fajny czas. No i później zwierzak dokończy kolej, kolejną historię, gdzie poszedł sobie z Neuser. Nie, no byłem zmuszony. No tak. A ja podsłuchiwałem. Cały czas. Cały czas. I knułem. Tak, i poszedł sobie do Blinded, no i tak naprawdę Noizer się rozpadł, perkusista wyjechał, próbowaliśmy to nie następnym. No nie, no po prostu kazali ci. Nie, no ja, ja doszedłem, poszedłem do Blinded po rozpadzie no tak Noizera bo to pamiętasz jeszcze dlaczego tak się stało? No bo perkusista wyjechał, opuścił nas. A pamiętasz kto był za na chwilę? Tak, przyszedł jeszcze jeden perkusista, ale no, jeszcze, jeszcze wtedy... Ale to nie zażarło wtedy. Jeszcze wtedy nie zażarł no, Pewnie teraz gra lepiej. Na no pewno. A ty kurczę cały czas podsłuchiwałeś? się. Ja cały czas, bo z kolegami też zacząłem projekt swój i salkę obok, także mogłem podsłuchiwać dowoli. A ten twój projekt jakoś się nazywał, czy taki A... był bezmienny? Nie, to projekt był INC I, i on też zabrał mi parę lat później. Jeszcze... Wiesz, to, to się niedawno no nawet zdążyłem nagrać płytę. Wy, wyza... całą, z tym materiałem, cały materiał Która... i znowu się nie, nie, nie ukazała. Czy to, czy to... Nie, nie, nie chodzi o to. Nie ukazała się po prostu ja siebie, bo ja nie chciałem, żeby się ukazała, bo włożyłem ją do szuflady. Całkiem świadomie, ale mam gotowy materiał, nawet zmasterowany, wszystko ma. I w szufladzie, szufladzie bądźcie. mocy przybywa. A czemu poszło to do szuflady? E, bo też się formuła wyczerpała, a potem przyszli koledzy i kiedyś tam się odkurzy. Muzyka to jak wino, im starsze, tym lepsze. No dobra, to y, y, jako, jako podsumowanie muzyczne tego okresu y, bez królewia, czyli kiedy Grimm gdzieś tam hibernował sobie w zaświatach, y, to co, mamy jeden numer Noizera, tak? Tak, jak najbardziej. Jest to numer On My Fingers, tam y, tekst jest napisany przez Jacka Dukaja i to jest fragment powieści gotyk, takiej science fiction krótkiej, krótkiej powieści i to jest kawałek, który prawdopodobnie Zagramy jako green na nowej płycie. Zobaczymy jeszcze nie do końca, mamy to uzgodnione, ale prawdopodobnie go sobie odświeżymy po prostu na nowo. No to gramy. Myślę, że to jest całkiem niegłupi pomysł, o którym wspomniałeś, żeby przytulić ten numer Noizera do grina, bo powiem tak, duże, duże pokrewieństwo z tym, co, co na, na, na skaner, a skaner Darkly jest, to to wykazuje to nagranie. Jest, jest rzeczywiście, zresztą większość nagrań ma jakieś tam powiązanie, ale to ja tak jak kiedyś Mariuszowi Kmiąkowi powiedziałem, że nie da rady z pewnych rzeczy wyrosnąć, zmienić tego czegoś, jakiegoś stylu swojego, więc no, przeniósł się Bezpośrednio na noizer. Okej, okay, panowie. Yy, rozdział drugi, czyli bieżący, formacji Green y, zaczyna się pisać w którym roku? Trzy lata temu, nie? No, 2014. To było bezpośrednio zespół INC, tak zwany, przerodził Cześć, się. Szuflady, szuflady. Tak, jak najbardziej, przerodził się w Green. Najpierw nieśmiało, później zdecydowaliśmy przy jakimś tam piwie, że. Zreaktywujemy, zmienimy nazwę, nieco zmienimy, zmodyfikujemy skład, kurt wróci do, do, do śpiewu, że tak powiem, słowiczego. No i stało się. Czyli jak wyglądał ten Mark One Green na początku drugiego rozdziału? Kto się znalazł? E, znalazł się tu Krzysztof Dobrowolski, który zawsze z Green'em był. Bardzo miło. Znalazł się tutaj e, nasz Piotruś, który nigdy nie był, ale przyszedł. Z Noizera bezpośrednio. Z Noizera bezpośrednio, I z blindera bez blindera. Też Pośrednio no i znalazł się też Krzysztof Mały Jankowski, który po prostu, ponieważ, bo to powiem tak, najpierw był perkusistą w INC, to znaczy zastępował perkusistę, a potem tak jakoś też był zamieszany w to wszystko, że może z tego INC... Tak to naprawdę to od niego wyszło. No właśnie, on tak Machiavelliczo zagrał i, i, i z tego wszystkiego zrobił się z powrotem Green. Także było prawie 3 czwarte pierwotnego składu. Pan Piotr nas zasił, zwierzył swoim basem. Ja was co... dam, ja znam ja was dam dużej niż wy sami siebie, więc rodziny. <grym> no I to mani. tak, dokładnie. A poza tym nie ukrywam, że jest zręczniejszym basistą niż oryginalny. I lepiej brzmi. Uff. Ale wiesz, od małego wszystko wyszło, ale mały nas opuścił. No. Ile? Rok temu już chyba, nie? Nawet więcej. No czy to było przy końcówce nagrania Scanner Darkley, kiedy to powiedział, że ma do wyboru albo nas, albo swoją formację, w której grał już dłuższy czas i nie wie, czy robi dobrze, czy źle, ale zostaje tam. No, osąd zostawimy jemu samemu. Ja też zrobił dobrze. No. O. Nie, to no, tego kogoś nowego teraz. Kto to no właśnie? To jest nasz tutaj siedzący proszę. Śmiało. No to jestem ja. No i faktycznie mija już rok, odkąd gram z chłopakami. No to ich, ich, ich zadaniem jest ocenić jak to idzie. Ja uważam, że, że to jest ciekawy rozdział i na pewno na pewno ta przygoda jeszcze rozwinie się rozwinie się na lepsze, no ale to. No, a nie wiem, no zobaczymy, wiesz. tego kwiatu jest pół światła. No właśnie. A jak, jak trafiłeś do zespołu z castingu, z polecenia? Z no to był zupełny przypadek. Otóż poszedłem, ponieważ mieszkam w Gdańsku od no, stosunkowo niedawno i poszedłem do miasta po prostu się zabawić trochę, poszedłem do knajpy i trafiłem trafiłem, jak się okazało, Zabawiam do tej samej knajpy, w której był zwierzę. Tak wyszło wyszło przypadkowo, że zabawiliśmy się, było bardzo przyjemnie. Natomiast kto był żoną. Chciał Peta został w zespole. Tak jest. Dokładnie. To właśnie transakcja wiązana, coś za coś. Dostałem PETA, jestem tutaj. Także idąc na PETA, od słowa do słowa wyszło, że od słowa do słowa wyszło, że chłopaki szukają akurat perkusisty. To było na początku roku, mniej więcej jakoś chyba w połowie stycznia. Minęło jeszcze chyba około miesiąca albo półtora zanim doszło do pierwszej próby. Ja w międzyczasie przewiozłem jeszcze swoją wtedy starą perkusję. Przewieźliśmy ją od razu do sali w Sopocie i, no i zaczęliśmy grać. Ja dostałem od chłopaków e, pierwszych kilka utworów nagranych chyba na próbie, jeśli się nie mylę. Tak, tak, dokładnie. No i właśnie na pierwszą próbę przyszedłem przygotowany, zagraliśmy te trzy kawałki, chłopaki stwierdzili, że jest ok i że, i że ta forma zostaje. No i później sukcesywnie dochodziły kolejne utwory, z czasem zaczęliśmy komponować swoje, no i tak się tak, ten wózek jakoś pędzi do przodu. Mhm. Czy y, przed, y, przed glinem coś grałeś, czy to jest taki twój pierwszy poważny? Znaczy na poważnie raczej tak. Gram, generalnie gram na perkus już, no... Ponad 12 lat przewinałem się przez nie jeden zespół, nie jeden zespół założyłem. Yy, także już mo można powiedzieć, że mam jakieś doświadczenie, mieliśmy parę okazji z poprzednimi kapelami, żeby gdzieś zabłysnąć, no ale to niestety nie jest to rynek, tym bardziej muzyka, którą grałem nie jest, nie jest tak chodliwa, w związku z czym te projekty w większości umierały bez, bez jakiegoś tam większego echa. No i tutaj faktycznie jest to pierwszy zespół, który można powiedzieć prosperuje i traktuje go zupełnie inaczej niż poprzednio no bo to po prostu no jest jest to większa jakaś szansa i myślę że Myślę, że tu na pewno dużo więcej można zrobić, tym bardziej, że no, ja jestem dużo młodszy niż reszta składu, więc obcuję, obcuję tu, Bo już nie, robisz nie, zaraz, zaraz. No Niestety. No, Powiedz, no. że doceniasz nasze doświadczenie. Do, doceniam, doceniam ich doświadczenie. Dużo się nauczysz jeszcze. Dużo się od nich nauczę. Tak, ale nie tak poważnie trzeba dodać, że to jest wielkie, wielkie szczęście m, znaleźć w tak krótkim czasie perkusistę do takiej muzyki, dobrego perkusiste, Także no mamy, mamy dużo, dużo szczęścia. Ty to jest transfer tej nowej technologii, tak? Ś -ś -świeża, świeża, świeża, świeża krew m -m -m nie, nie, nie, nie, nie, myśmy nie, nie, nie puszczali żadnego ogłoszenia, Właśnie. nigdzie, nie, nic nie poszło do netu. Mm -hmm. To ja ich znalazłem. Nie, coś, tam, coś tam na fejsie było, ale odzew był zerowy, nie, no nie, nie, no, nie no, dziwię po się. Po tygodniu chyba był ustrzelony, tak. nie? Mhm odpowiedziałem Ja no, no. odpowiedziałem transfer nowej technologii w, w, w kontekście tego, co kuba wspomniał, że, że jest od was, od was młodszy tak? No to no tutaj... tak naprawdę Mógłbym No to też to też to... nie, nie jednego z nich, także. Ale to jest duży <grym> pozytyw, po... bo dużo rasy no to, że... tak, to, że... to jest, to... Ja za młody jestem, to. No ty jesteś za młody. No jak no, także... ja jest. Lenin, jesteś bezwodny. To... <laughs> No właśnie w kwestii wieku no to jest o tyle fajne tutaj, że chłopaki są starsi, mają po prostu dużo więcej doświadczenia i też yy, no, potrafią nasterować. mnie w pewien sposób, jak mam grać. Dużo, dużo się nauczyłem przez ten czas. Też no, dają mi wycisk czasami Mówiąc co, co, co, tam, co tam Trzeba zrobić, czego zrobić nie trzeba Czasami po piwo, także, piwo pójdziesz Tak, po piwo pójdę Za bardzo opornie ci to idzie jakoś Czyżby? Lepiej grasz niż biegasz po piwo nie jest niedobrze. no, no to, to, Także To chyba, to chyba tak, to, może, tak to wygląda Może musicie znaleźć ale prób bliżej jakiegoś sklepu już, Sklep, już bliżej, sklep nie, nie, ale... nie może być a jeszcze tak, Próbujemy w monopolowym nie ja stoper zacznę nosić Będę porównywał czasy 20 metrów jest no, no tak myślę, no, nawet nie, nie wiem, czy dwadzieścia. Razem z schodami. I korytarzem w piwnicach. Dobrze, panowie, co, co proponujecie z nowego, z nowego materiału? Czy coś z tego programu podstawowego, czy coś z tego, co jest dorzucone jako, jako bonus, czyli recykling z historii? Może historii trochę się Może połączy, ten kawałek, który teraz rekonstruujemy. Czyli? Ty, ty, ty, nie, nie, nie, nie? tego nie, nie ma. Stetycji, to nie jest to wydawnictwo. Ja myślę, że możemy mm, zaprezentować utwór, który zwie się pięść. Mhm. O, bo ten utwór był tak. też dodany swego czasu, w 1999 roku, bodajże, na taką składankę blad.com. To to, to to była taka dość elitarna składanka wówczas, przynajmniej dużo kapel z tego wyszło obronną ręką, do tej pory sobie grają. No to było dla nas wielkie zaskoczenie. Wywiad w Traszemol, także no, super, super, no ale się nie udało. Więc posłuchajmy chociaż tego utworu. Co zostało? Czyli piącha, tak? Jak najbardziej. Na podkreślenie yy, siły moich słów mocaż walnie, walnie pięścią stóp. Tak. tak? tak więc, <laughs> proszę bardzo. This is his car out front. he's done in the coolers you remember buddy buddy's a good boy but he has what you might call basic hygiene problems let's uh get down to business uh, where's murdoch well let's just say he's indisposed what the hell's going on here don't play with me bacon Let me go, fat boy! <laughs> This is funny, Bacon. <laughs> Are you crazy? Or whatever you think it, I'm sorry. <laughs> What do you think, buddy? Does he really mean it? Uh, buddy doesn't think you're really sorry. I'm sorry, I'm really sorry! <laughs> Rzeźnia w Antyradiu Kiszki, trzewia i inne muzyczne przysmaki Serwuje Anselmo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 Wspoczyliśmy ostatnią, w ostatnią godzinę dzisiejszego wydania Rzeźni razem z uspołem Green. I to są nagrania, które w tej chwili, które żeśmy sobie wysłuchali, tych dwóch, czyli Green, które nam otworzyło tę godzinę i kompozycja wcześniejsza, która nam zamknęła drugą godzinę, to są nagrania bonusowe z Askener Darkly. Powiedzmy coś na temat tych, tych nagrań. No to są właśnie e, nagrania zrealizowane w Red Studio u Piotra Łukaszewskiego, który e, nas tam po godzinach wpuścił. I dzięki wam odkrył metal, tak? Trochę też. Dobra, tak, anegdotę. Proszę, anegdoty. Krzysztofek, ty, ty pożyczyłeś płyty, to ty powiedz. Troszkę sobie tutaj pośmialiśmy po, po się, ale rzeczywiście no, przetargaliśmy kilka płyt do studia. Była to Meszuga między innymi, Czekaj, druga i, ich jak płyta. Jak, jak wejdę ci, jak to było? Albert Rosenfield, on przetargował hałas do mojego domu, tak? Chyba no. Tak. No. No, I, to, Green, to, I Green przyniósł hałas do, do Reda. Dokładnie tak. <gry> przynieśliśmy troszkę hałasu i Piotrek zabrał nam te płyty, nie wiem, pewnie skopiował, przyniósł na, na następną sesję. I druga rzecz, to są takie może dywagacje moje, ale wydaje mi się, że trafne, bo zaraz po tym, jak nagraliśmy ten materiał, to zespół Vader przytulił się do Piotra Łukaszewskiego, do studia Red. I dość, no nie wiem, chyba cztery, czy cztery płyty mi się wydaje, zostały tam nagrane. Zespół Message też coś nagrywał, więc Przetarliśmy niejako szlak. No prężnie to studio później działało. No teraz jest to chyba custom 34, można tak powiedzieć, z tego się narodziło. No, nie, ja się pogubiłem w tym, kto tam gdzie pracuje, więc nie śledziłem. <grym> <co>. <grym> bo, bo, bo, bo, z, bo z czasem każdy wam szedł na swoje No <grym> właśnie to, w to chodzi. Lidął trochę sztuki i zostawiał, zostawiał mistrza z tym całym z tak. pierdolikiem i że po prostu robił swoje. No. I pracował na, pracował na swoją markę. Ale tak to, chyba, tak to chyba wygląda, że po prostu jest tak zwany, powiedzmy, ten Nestor, czy ten guru, do którego się przychodzi terminować i z czasem jak już się nabierze trochę tej ogłady, to się próbuje coś, coś robić po swoim, pracować na swoim nazwisko. Tak? No i dzięki temu tych miejsc, gdzie można płyty nagrywać, no zrobiło, się, zrobiło się całkiem... Bo kiedyś tak naprawdę to to było tylko kilka punktów, prawda, na łapie polskim. Takich naprawdę dobrych, które, można, które się nadają do tego, można nie? Można było pojechać do, do, do Wiesławskich, tak, do Herca, prawda? Można... Tylko, że tuż tu progi dość wysokie były. Tenowe, I do tej pory są, nie? Ale coś za coś. Później, się, później gdzieś tam, to już, to już później, później pojawił się Z ze swoim studiem, prawda? Właśnie. No a jak już teraz, jak że tak powiem, technika poszła, poszła do przodu, tak naprawdę no, studio to już nie jest tak jak kiedyś, że to musi być wielki budynek i tak dalej. Tak naprawdę studio można zmieścić w dobrej klasy laptopie, bo to jest kwestia oprogramowania. O to chodzi? Spokojnie tutaj moglibyśmy to wszystko nagrać. To jest kwestia tak, akustyki i kwestia, kwestia mm -hmm. akustyki okab okablowania, to, mikrofonowania no i programu programu, programu software'u, który, który, który ogarnie, ogarnie to, co ten dar, który ma w uchu realizator. Tak prawda? jest. Musi mieć ten dar. I to jest właśnie naj, ta najważniejsza rzecz chyba. Możesz co? mieć pięć komputerów a i tak by to mhm. Właśnie o to chodzi, że, że technika, technika nie wyręczy. Tak. Technika ma tylko... E, e, pomóc, tak pomóc. Jest. pomóc. Jak dobrze nie nagrasz beczek, tak już całej reszty też dobrze nie zrobisz. Amen. amen. No, amen. A ja bym z... chciał kiedyś przeprowadzić ankietę, w którym studiu wisi zegar tam, gdzie go nie widać. No tak, bo, no, ten bo zegar jest też jest bardzo Zawsze musi być zegar i musi być w takim miejscu, żeby go muzyk widział, choćby się nawet tyłem obrócił, to i tak będzie lustro. Bo musi widzieć, że czas <grym> że to jest czas Tak, jest po to, żeby muzyk się stresował i nagrywał to de facto dłużej. A to tak wrzuciłem sobie amuzę, jak żeśmy weszli na, na, na, na temat studii, bo zawsze jak przychodzę, to patrzę, gdzie ten zegar wisi. pa, u Ciebie też wisi zegar. <grym> I też I też się odbija oczywiście, z drugiej też jest, nie widzimy. No, parę. to żeśmy nie ludzili za długo. No, no to, nie, no to w tym hmm? studiu, gdzie, gdzie nagrywaliście z Kanera, był ten zegar? Był. A co to za studio w ogóle? Czy to było jedno miejsce, kilka miejsc? A nie, nie, przepraszam, w tym studiu, bo to, tak się zamyśliłem na tym Red Studio, że, że pomyliłem. Nie, w tamtym studiu nie było zegara, bo po co? Był Memphis. Tak naprawdę nie było studia, znaczy nie było zegara, bo nie było studia. Ten materiał jest... Nagrany w zaimprowizowanym miejscu w tak zwanej kanciapie. Sala prób, po prostu wszystko okablowane. Ale wszystko... bardzo, bardzo dobry realizator i stąd jest fajne brzmienie. Mogło być trochę lepsze no ale jest taki jaki jest i, i, i na pewno na nowej płycie będzie o wiele, wiele lepszy. Pisa, przyjechał, przyjechał, przyjechał goś z, z, z walizeczką, waliz waliz waliz waliz waliz mikrofonów, tak? No, nie, nie, nie, to myśmy, to my, nie to my myśmy się pofatygowali się do niego, tak. to myśmy się do niego pofatygowali. Ale też to nie jest tak do końca, że, że jest to tam walizeczka z mikrofonami, bo on ma w tej chwili, można powiedzieć, że to studio, ten zaimprowizowany kompleks, tak jak na płycie to nazwałem ja, na potrzeby po prostu wydawcy, to studio jest w tej chwili, ono przeniosło się gdzie indziej i rzeczywiście tam już powstają produkcje normalne, że tak powiem. Mm -hmm. A kto, kto, kto jest odpowiedzialny właśnie za, za brzmienie na skanerze? Jest to nasz sympatyczny kolega, no nie wiem czy... On Mateusz, taki chciałby pozostać Mateusz, chyba... Mateusz tak, tylko takim on taki... Persona troszeczkę tak chciałby pozostać tutaj, incognito, także... Incognito. No, In tak jest. On jest mistrzu. Na pewno jak nagramy już nową płytę, to, to śmiało będzie można mówić, że to wszystko jest oficjalnie i tam Urząd Skarbowy mm -hmm. nie będzie musiał się nikogo czepiać. <grymne> Tym bardziej kurczę jego. <grymne> tak, właśnie. Nie będzie trafił prawda? Tak. Z pustego w próży. Tak. Z 07 na 0,5. <grymne> no, niestety. No i tak, i tak sobie właśnie tam rodził ten, Zresztą podjęliśmy tę decyzję, żeby, żeby nagrać tego skanera, żeby w ogóle coś mieć i zobaczyć, w którą stronę idziemy. Jest to zestaw takich piosenek, jedna jest stara z czasów, kiedy wszyscy graliśmy razem, druga jest taka przejściowa pomiędzy tym, co ja przemyciłem z kompozycji zespołu Jence, bo tam pod koniec też już zacząłem robić takie śmielsze i ciekawsze kompozycje, ale nie zawsze ze zrozumieniem ze strony pana perkusisty, no jeden całkiem nowy numer tytułowy, to żeśmy już zrobili, jak wszyscy żeśmy się spotkali i tak, zero to teraz po nowemu. Mhm, to jest to jakiś przekrój. To jest, tego, jest taki po prostu, graliśmy. żeśmy zawrzeć stary, środkowy i najnowszy numer, to gdzie idziemy i w którą stronę. Mhm, tym razem konsekwentnie po angielsku cały materiał. Ee, nie, licząc, no, nie licząc bonusów, no ale ten podstawowy materiał... Tak, powiem Ci, że po polsku to został tylko jeden kawałek, który gramy na koncertach, graliśmy go zawsze tytułowy Green, którego żeśmy wysłuchali z, z wersji z Red Studia. Ten tekst jest przetłumaczony, jest przetłumaczony przez y, gościa, który robi to profesjonalnie, natomiast... Y, Uważam, że on w języku angielskim nie oddaje tego, co oddaje po polsku. I, I choćby, jak to mówią, skały syrały, będę go dalej śpiewał z uporem maniaka po polsku. Mm -hmm. A reszta wszystko po angielsku. Mm -hmm. e, a skaner darki o, e, o ile się nie mylę, ma pewną konotację literacką. Tak, to moja fascynacja Filipem Kadikiem od wielu lat. A, a, a książka Przez ciemne zwierciadło wywarła takie duże wrażenie na mnie. I to jest Twoja to jest, to jest, to jest reminiscencja z tej lektury? Mm, powiedzmy, że, że, że może teksty do końca nie, nie tyczą się tego. Natomiast e, kolega Filip Kadik był. powiedzmy sobie chory psychicznie, ale nie przeszkadzało mu to stworzyć z zupełnie innego świata, e, który mi się bardzo podoba. To zagrałem teraz skanerkę. Proszę. No i ile ci? Tak. z epki, jest skaner e, Darty. Ten materiał e, właśnie pojawił się e, oficjalnie wydany przez e, wytwórnię Deformikinki. Jak trafiliście pod skrzydła Wojtka? On was na nas, e, wy e, Z Wojtkiem poznałem się trochę wcześniej. Jak grałem w Elbląskiej Traumie, byłem muzykiem sesyjnym, koncertowym. Mhm. Jakoś tam przez, przez właśnie traumę, przez mistera poznaliśmy się, ale cały czas na takiej zasadzie wirtualnej, że tak powiem. Do tej pory zresztą nie mieliśmy jeszcze okazji się spotkać, zresztą żaden z nas nie, nie, nie widział Wojtka na żywo, że tak powiem. Ale dość dobrze się poznaliśmy. I w momencie, kiedy wydaliśmy własnym sumptem tego skanera, ja go rozsyłałem wszędzie, gdzie tylko to było możliwe. On poszedł nawet do Chile, do Singapuru, gdzie tylko. No taki lot miałem, mm -hmm. chyba trochę przesadziłem, ale, ale tak, tak zrobiłem. No i też trułem trochę Wojtkowi. No nie ma co tutaj mówić. I okazało się, że. że... No, jak makaron nagotowałeś i nawijałeś wycieczka. Tak, na ja Maka <grym i wziąłem> <grym i wziąłem> Nie no, myśmy tam się troszkę płytami wymieniali, ja troszkę tam podesłałem, tam takich śmakich, także było całkiem wesoło. I koniec końców doszło to do skutku. Także jest, jest płyta i mam nadzieję, że będzie też następna u czy, czy wy podpisaliście z Włodkiem jakiś papier czy to jest gentleman's na... agreement, tak zwaną y, gębę? Na gębę na razie. Gentelmeńska umowa, tak jest. Z możliwością wglądów w najnowszy materiał, jak go nagramy. Czyli tak, jeżeli, jeżeli nagracie teraz pełno, pe, pełnoprawca tak, mm -hmm. pełnometrażowy no to wtedy Wojtek jest pierwszą, pierwszą osobą, tak, która na tak. Mhm. Znaczy, ta tak ta prosił, żeby tak się odbyło, więc no, no, chcemy, skoro ktoś do nas wyciąga rękę, więc my też wyciągniemy, nie ma żadnego problemu. Nie spodziewamy się tu wydać dzieła na nie, nie wiadomo jaką skalę. Tak, poza tym sam układ tego, tego jest, jest <coughs> dla każdego korzystny wydaje mi się. Nic, to nic, tak wszystkie propozycje, które padały, czy to z naszej strony, czy to z jego strony, Dostawały od razu zaakceptowane, nie było żadnych mm. dyskusji. A powiedz, powiedz mi, czy Wojtek był jakby osobą, która, bo powiedzmy, pierwsza, pierwsza zareagowała, najcieplej się odniosła do, do tego, co, co, co dostał od ciebie? Czy, czy nie wiem, były też odzewy, bo powiedziałeś, że rozesłałeś wiele miejsc. Czy były odzewy z innych miejsc? Były odzewy z innych miejsc, jak najbardziej. Natomiast. Dużo zinów, dużo tego typu rzeczy odezwało się do nas, dużo recenzji wpadło do tej pory, one na pewno gdzieś tam wpadają, wiadomo z ziny wychodzą nieregularnie, mm -hmm. ale firmy płytowe dostawałem jedynie maile, że to jest no, za krótko, to jest jedna rzecz. I Zapraszamy z pełnym materiałem, tak? Jak najbardziej, a druga rzecz to jest po prostu, że nie ta muzyka, nie? bo jednak ta muzyka jest taka no, troszeczkę środkowa, nazwijmy to i, i był, był kłopot. No i generalnie miał, ja już mieliśmy w zasadzie nosy na kwintę, że tak powiem. I mówię, dobra, trudno, będzie trzeba robić coś dalej. I chyba po miesiącu Wojtek wysłał mi maila, że no no ja. jedziemy, startujemy, wydajemy. I ten, no ja spadłem z krzesła, mówię, super, no. no i jest płyta. Mnie, mnie, mnie przed tym uchronił, bo najpierw Kazał mi usiąść, jak, jak będę czytał Tego maila, więc zasiadłem Dobrze, no. że ci nie no. zabrał Nie, za daleko, ma z oliwy On ma za krótkie ręce, nie sięgnie ja tylko, ja tylko w dzieciństwie kotu zabierałem Jak skakał z szafy na krzesło, to w ostatniej chwili wyciągałem To była bardzo fajna zabawa nie dla kota, oczywiście. No, potem kot ci się pewnie odgryza, skaczą ci na głowę. Jak <śmiech> nie, powiedziałbym coś, ale nie mogę. Nie, mojemu ojcu nas <nasrał> na stopy. <śmiech> Poważnie. <śmiech> o Boże. <śmiech> może się pomylić, myślą, że to ja. Tak, tak to jest. Jaki oś jest taki smynny. Nie żyj nie kotów z kotem, tak? tak. Bo, będziesz, bo będziesz miał na stopach błąd. O kurde. No. Dobra. I Am the Machine, to z tej chronologii, co przedstawiałeś, to który jest z tych utworów? To jest najstarszy. Czyli staruszek, tak? Tak, to jest najstarszy numer, on jeszcze pochodzi z etapu, w którym działaliśmy z Krzysztofem Razem. Z tego najlepszego Z tego najlepszego wtedy, kiedy naprawdę, jak to mówiło, zespół był w stanie przemieniać siki w benzynę. O, tego nie wiedziałem. No, było tak. <grym> było przez pierwszy rok, jak tylko zaistniał Green, było policzone, że zagraliśmy około 52 koncertów przez cały rok, więc Co jest coś sporo. No, a był miesiąc przerwy. No, <grym> no były nawet po dwa dziennie. Potem graliśmy ich coraz mniej, ale udało nam się może wtedy, dlatego tak, tak nas poniosło. Przepraszam, że się cofnę do tej historii, bo graliśmy bardzo dużo koncertów i, i większość ludzi tak naprawdę poznawiała nas na koncertach i, i cały ten jakiś szum wokół nas urósł. Tylko i wyłącznie na koncertach. A teraz zobaczymy inaczej, teraz się gra trochę mniej koncertów, więc trzeba przyłożyć się bardziej, bardziej do matyglału. wybiórczo teraz to robimy, zresztą też może z racji czasu. No. No, ale to o koncert, no o koncertach to jeszcze, jeszcze by, by pogadamy. Na razie maszynkę, tak? tak. Proszę no, bardzo. To mi, mielimy. Mieliśmy takie nieśmiało o koncertach, że kiedyś graliście ich więcej, teraz siłą rzeczy mniej z racji pewnych uwarunkowań rodzinno-zawodowych. Czy w najbliższym czasie coś się, coś się kroi, że wyjdziecie z ludźmi, właśnie z, ze skanerem, żeby ich poskanować ze sceny? No tak naprawdę za trzy tygodnie mamy zaplanowany koncert się, w, no? w Gdyńskim klubie Desdemona. Demonem. Tak? Tak, tak. tak, no jeszcze no tak. Tam nie byłem. No w każdym razie to jest właśnie najbliższy koncert następny jest miesiąc później chyba w kwietniu na, na początku kwietnia robimy taki koncert jakby the For Meeting Raleigh bo gramy z bandy, tak? Tak, tak, tak z i gramy, i tak, Banisher i shodan no, mój, mój ulubiony zespół hmm. chyba z tej stajni zajebisty no, polecam wszystkim pewnie tu był e, shodan nie było nie pamiętam chyba o? nie banisher na pewno był Banisher tak ale no, nie shodan shodan, shodan nie... warto nas no, strasznie fajnie muzycznie był słownie nie było no. O, no chyba tak no, także to będzie jeszcze to na początku kwietnia, ale to jest tak lokalnie, a z wyjazdowych to na razie chyba jeszcze cisza na ten mm -hmm. temat. A jak w ogóle jest w którym mieście, jeżeli chodzi o, o, o, miejsca, o miejsca do grania? Czy jak, jak, ta, jak ta scena, że tak powiem, klubowa, ona kwitnie, ona się zwija, jest w stagnacji? Są, jak Wy to oceniacie? Kuba, ty najwięcej się szlajasz. Tak? Jesteś Czekaj, A B90 ale... to już jest klub? Czy, czy, czy już to? B90 to jest jeszcze klub? Ale to nie jest w ogóle. Nie, taranga. Nie, nie, taranga. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, B90 to... jest największą potęgą w ogóle. Nie? No tak, to, ale to, to jest trzeba przyznać. Coś... Nie? nie, nie, to jeśli chodzi o te małe koncerty, to rzeczywiście jest tych klubów sporo, tylko dużo, dużo jeszcze do życzenia. Naprawdę takich. Fajnych, jest tak, jest, jest, no. jest ten wydział, jest to metro i to jest w zasadzie na Gdańsk według mnie wszystko, no, na czym warto wie. zawiesić ucho i oko. Czasami jest tak właśnie dziwnie, że, że w jednym <coughs> mieście mówimy to na przykład u Gdańsku, nie, nie potrafią się dogadać i robią w tym samym dniu robią imprezy o tej samej porze. No, no, no. Nie, nie, nie, nie wiem czy w podłości to jest przypadkiem, ale. Jako właściciele właściwie to powinni się dogadać, że, że my to wtedy my zrobimy tego dnia, my zrobimy cię tego dnia, żeby dać ludziom jakoś dotrzeć na, na, na wszystkie, tak? to Później jest takie wybieranie. Przez A przez Kluby kursy. de facto mieszczą się w zasadzie po, po 100-200 metrów od siebie. No, no to, jest no, to takie trochę, trochę logistycznie kulawe. A Ludykot Kot jeszcze żyje? Niestety nie. nie. To jest słynny rudyk. Znaczy, ja Przechodziłem i tam chyba jest jakiś. To jest jako laser, arena, coś takiego. Mi się To prostu... nie? No i tej kolektury też nie ma z tym panem, w kiosku. Czy znaczy, ten rzecz. pan to, to też nie wiem, to taki szemrany pan był. Który <grym> ten? Nie wiem, jak on się nazywał, nie pamiętam taką... Ale No ja mówię o tym panu. O którym? No tym z reklamy. Ach. Co w kolekturze pracował? o Ryszardzie Ręwiszewskim inny, inny kolor, Nie włosów. Dobra, nie, nie, nie O Rudym. się. Tak. No, Dosta. wszystko mamy przed oczami. No i jakby nie było kawałek, kawałek metalowej historii miasta nie? Do lat dziewięćdziesiątych. No to prawda. No Rudy Kot nas wypromował, że tak powiem. No. To takie centrum życia towarzyskiego, nie? Trójmiejskiej trójmiejskie sceny. Bylo, było, było. No, znaczy, to... Ale tam były koncerty, gdzie w momencie po prostu koncertu, nie można było się przecisnąć przez tłum ludzi, który był wszędzie. Także rzeczywiście teraz tego na pewno nie powtórzymy. No, no nie. ale Do metra przy, potrafi przyjść. Parę osób no, więcej. Się zbiera się tam na, na, na tym naszym chyba pierwszym w metrze koncercie, który zagraliśmy wspólnie tam było 100... 100. Mm, ponad 10 osób było któregoś to, razu. Rzeczywiście to, to jest na mały klub w Gdańsku, gdzie jest tych klubów dużo. To. Jest to sukces, że tak powiem. Oj, tak. Boże. Tym bardziej, że to nie jest jakiś tam olbrzymi metraż. Tak. Ale cały czas żyję nadzieją, że, że może w końcu tak ruszy i będą ludzie chodzić chętnie na te koncerty. To już nie chodzi nawet o, o, o, o to, czy, czy ja będę grał, czy ktoś inny, tylko żeby taki kontakt z muzyką na żywo to jest zupełnie co innego niż słuchanie w domu przy piwie. No, no jasne. Ale ja mamy nadzieję, że wreszcie coś się zmieni. Aby. To chyba skłonięte. Ja, ja, ja do końca a, będę a, ciągnął. A, a na YouTubie, nie? Ja to powiem że się chodzi na koncerty na YouTube, nie? Wiesz, widziałem no, taki koncert na YouTube. Sam parę No tak, ty to jesteś znanym melomanem. Ty też. No. Ja tylko szukam pereł. Tak. W, w, <grym> przed <lodówce. Wielpcze. kluw> Ja nie trzymam piwa w lodówce. No, a Krzysztof chciał powiedzieć, że konkurs zrobi. Tak, no to proszę tak. No. To mów Krzysztof. No tak jak tutaj wcześniej mówiliśmy, pytanie konkursowe, albo może nie, nie, nie od tego. Do wylosowania są dwa zestawy. Zestawy są o tyle ciekawe, że oprócz naszych koszulek i, i, i płyty oczywiście, dorzuciliśmy jeszcze drugą płytę, czyli poprzednie wydanie Scanner Darkly, wydane własnym suntem, o którym wspominaliśmy tutaj. To jest w ogóle wyprzedane, tego nie ma, więc jest to gratka dla kolekcjonerów. Jeżeli tak ktoś chce tuma. sobie to postawić na półkę. Pytanie jest krótkie i zwięzłe. Jak na imię ma Kurt? O, Powtarzam pytanie. Jak na imię ma Kurt? Jak na no, ma... no imię. Jak na imię masz. Kur. <głos> <głos> <głos> <głos> <głos> Już głupszego nie ma Trzeba dodać, że mówi. Kurt jest piosenkarzem w tym zespole. Tak, tak. E... Czasami. Drogi... Moi drodzy, y... 22,58, 33,555, rzeźniało pan antyradio.pl albo prywatna wiadomość na antyradiowym Facebooku. Jak na imię ma kurt? Ile tych zestawów mamy? Dwa. Dwie pierwsze osoby, które się tutaj do nas y, dobiją, bo ja dzisiaj kości ze sobą nie wzięłem, więc y, dzisiaj po szybkości bez kości będzie. Dwie pierwsze osoby, które się dobiją z prawidłową odpowiedzią y, mają w swoich rąsiach y, zestawy, o których właśnie tutaj y, wspomniał dziadek. Y, pytanie y, poszło weter, pytanie poszło na Facebooka, a my sobie zagramy depresję, tak? Tak. Zagrajmy. No to gramy. poszło. Tomasz i Damian najszybciej odpowiedzieli. Tomasz z Poznania i Damian z Warszawy najszybciej odpowiedzieli, że tobie, Kurt, w gminie, czy też przyjście, Marcin, w papiery wpisano. O, no, wpisali Marcinek. Święty, święty o tej parze. Tak, no. to. Święty, święty. Na jedna... no, Moje imieniny zawsze wolne mam, 11 listopada. Jakbyście chcieli prezenty mi przysłać. Proszę. No. Parkowa. To musisz dzwonić, ale Parowkowa. Napisać. Tylko nie parówkowa, Parówkole, tylko to, tak. tak, Mówimy nie. Okej. Okay. Yy, powiedzcie mi, yy, na jakim etapie yy, jesteście, jeżeli chodzi o yy, wspomniany tutaj już półgiem, półgiębkiem materiał yy, pełny? Cztery, czwarty chyba, bodajże, jeśli się nie mylę, czwarty kawałek nowy robimy, jesteśmy w połowie. Mhm. Czy coś ze skanera tam będzie powtórzone. Nie. Skanera? Dlaczego tu mówisz tak mało? Ja już Wojtka oszukałem, że mam osiem. Bo, bo ty masz 8, a ja mam cztery. Nie, ja nie. Mam. Będziemy po prostu, robimy ich trochę więcej, żeby mieć wybór. Bo jeszcze taki audyt będzie wewnętrzny, co nagrywamy, a czego nie. Albo mhm. może nagramy wszystko, a wtedy wybierzemy, nie podjęliśmy decyzji. Ja natomiast jestem na etapie gromadzenia jak największej ilości tekstów do tych numerów, żebym też miał z czego wybierać. No i możemy dodać, że idziemy w stronę death metalu. myślę, że bardziej niż na poprzednich wydawnictwach. Możnażamy no, nawet bardziej, czyli, o wiele bardziej. Czyli będzie bardziej zdechnięta ta płyta. Tak, raczej tak. No. Aczkolwiek, no, na pewno nie zabraknie tego, tego co, co tam zawsze było. Czyli jakichś tam technicznych smaków, może nie za dużo, ale, I, ale będą. I, I melodie co będą. Coraz krótsze kompozycji. Nie wiem, czy to się da w ogóle. No. się, chyba, chyba, że w kierunku grindu pójdziecie. To już w ogóle wtedy nie jest. Możli... Nie, nie, nie, nie, aż tak to nie nie, raczej. Nie, Chociaż nie, nie. były takie próby przemycenia czegoś. Znaczy to prawdopodobnie <laughs> będzie tam też jakiś no, tam oscypek. Parę smaczków, no może nie wiem, czy grindowych od razu, ale jest taki, bo osobiście uważam, że teraz idziemy faktycznie do w najcięższym kierunku możliwym, jaki ten zespół może obrać, To się koledzy raczej zgodzą, że to nasze ostatnie jeszcze niedokończone dzieło to jest zdecydowanie największy grzmot na naszym naszą Ale to jest przez ciebie, no i tutaj chylę czoło. Ale to jeszcze jakaś landryna się zdarzy. pewnie tak. Myślę, że tak. No i prawdopodobnie co, będziemy latem nagrywać ten cały temat. jest tak maj czerwiec Czyli jak mówimy maj czerwiec, to będzie pewnie sierpień, wrzesień, bo to zawsze tak bywa, ale... Ale, będzie zrobione ale na pewno, pewno w będzie tym w tym roku cały pełnometrażowy materiał w końcu. Mm -hmm. yy, na tym materiale jest jeszcze taka yy, kilkudziesięciosekundowa y, miniaturka, Before Darkness Arrives No. co to jest? To jest co? dzieło. Ty to wymyśliłeś. A nie. To, to jest, wymyślił nasz realizator. To nasz realizator. Było takie luźne rzucona uwaga, że czymś mogło, ponieważ tam się przewija przez wszystkie te kawałki, jak, jak słychać, ten niepokojący klimat i to ględzenie w kółko, więc czymś jakąś taką krótką formą, żeby e, zakończyć te, te, te, te 9 minut czy 10 muzyki i on właśnie e, własnoręcznie, ucznie i własno palcowo skomponował, tam powklejał i, i myśmy to zaakceptowali i to bardzo ładnie kończy cały ten materiał. Ja tylko, ja tylko dodam, że pomyliłem pendrive'y i do tłoczni <śmiech> poszła nie ta wersja, generalnie tam on się wycisza, to co za chwilę usłyszymy prawdopodobnie, a miało się urwać. Tyle. No Zarobić, no. To bardzo porządny człowiek jest oprócz tego. Zapracowany tak, bardzo to. chyba byłem wtedy. i Tak to się właśnie, tak to się właśnie yy, było i yy, yy, skończyło. Before Darkness Arrives taka, arrives, taka yy, miniaturka. Yy, mamy jeszcze tak zwaną kodę, bo yy, oprócz, oprócz, yy, oprócz, tego, oprócz tego, że yy, w tej chwili jesteście skoncentrowani na, yy, na Greenie, no to jest jeszcze, jest jeszcze jedna nazwa, która na tej orbicie grina się yy, pojawia. Cóż to jest? Mów Kuba. Ja? Mhm. Jest to gdyński, o, trudno powiedzieć, zespół, raczej projekt o nazwie Ropień, Grze Wdzięcznej. I temat zaczął się w, pod koniec ubiegłego roku, chyba w grudniu. Tak, mieliśmy zagrać jeden koncert tak. w zastępstwie za jakichś tam muzyków. Tak, mhm. dokładnie. No i tak już zostaliśmy, jak to się mówi. Tak, no ja pamiętam, jak dziadek do mnie zadzwonił, entuzjazmem, oznajmiając, że właśnie ten, ten ropień zaistniał i że w naszych planach i że, i że jest materiał, który mamy ogrywać. Okazało się, że muzyka jest na tyle urokliwa i klimatyczna, że, że bardzo nam to wsiadło i, i, z, i z zapałem zabraliśmy się do pracy. Teraz mamy właśnie w sumie za dwa dni. Zacząć, zacząć, zacząć nagrywanie, będziemy zwozić gary, okablować się Tak, i to już będzie nagranie pełnej płyty. Do tej tak pory no, dwie też będzie płyta. Numerów, nie, myślisz, że 15 mogę, albo 16? Chyba. Mogę zdradzić, 15 plus nowy. Tak. Nowy naszej własnej kompozycji, mojej dziadka, natomiast resztę, resztę, resztę utworów właśnie, właśnie tu nasz kolega Anonim. Gal Anonim zaaranżował własnoręcznie, własnoręcznie zagrał, nagrał, zaśpiewał, napisał wszystko, co można było znaczy, zrobić. ciekawostką zrobić. jest to, że ten człowiek nie umie grać na instrumentach. I tak, To, jest, to jest taka wielka, co wielka dziadka do, do, do szewskiej pasji Niestety, ogrywaniu tak. tego na próbach, bo zarzuca mu ciągle, że nie umie grać, więc on <śmiech> też nie może tego powtórzyć. Nie, po prostu zagranie riffu, który... Skomponował Człowiek nieumiejący grać na gitarze, nieumiejący grać, no jest graniczy z cudem, ale koniec no końców ta muzyka wychodzi naprawdę fajna. I co, on komponuje paszczą? Nie, on Nagrywa, bierze, bierze, bierze ten instru instrument, komponuje. Nie no. Pięknie. Chociaż jest, jest fragment w jednym utworze, który mniej więcej tak brzmi. Tak, jest, rzeczywiście. Jak akwarium. Cyniki na wasie ci tak. jest to Dla mnie to jest... Coś takiego jakby z siekierę pomieszać, nie wiem, z Darktron. No ciężko mi powiedzieć. Nawet, Zresztą... nawet no, momentami faktycznie są jakieś tam naleciałości, może nieco black metalowe. Naj najlepiej według mnie oddaje charakter tej muzyki. Ta płyta, o której mi mówiłeś, to było Warietę, tak? Warietę, rzeczywiście. Kiedyś, kiedyś, dawno temu grało taką, taką muzykę. Tak, Tak, jest... tak? Tak, tak. To jest taki no to utwór, to jest... tam chyba samozwańczo krzyż na niego mówią. No jest po prostu tak. i to, no jest to jest coś w ten deseń. Tak, no z tym, że trochę podciężony faktycznie my tam, tam przerażowaliśmy na bardziej metalowe rzeczy. No jest dużo niższy strój, no i też gary odpowiednio dociężają ten materiał. Konglomerat całkiem fajny, zobaczymy, tak. co to wyjdzie. To. Dobra panowie, to ja myślę, że możemy, ponieważ to są to są, yy, w miarę króciaki, to myślę, że możemy walnąć te dwa kawałki yy, ropienia teraz. Zgodzicie się z tym? Oczywiście. Oczywiście. Proszę. Proszę. Proszę bardzo, tak, a moi drodzy teraz dwa t-shirty Antyradia z najnowszej kampanii, z najnowszym hasłem, też kto pierwszy, ten lepszy podajecie rozmiar, jak się do mnie dobijacie, 22 58 33 555, małpa, prywatna wiadomość na Antyradiowym Facebooku, a my słuchamy sobie e, ropienia w dwóch kompozycjach, rozerwany na strzępy i kołysanka. Lecimy. Yeah. Lat 80. -tych, to tu bardzo y, mocno y, słychać klimat klima z lat 80. rzeczywiście taki y, cold waveowy y, mocno. Dark frona też słychać, bardziej w tym pierwszym tworzy. Ten drugi taki bardziej y, bardziej bym powiedział y, alternatywny, ten pierwszy był bardziej metalowy. To były nagrania z tego pierwszego, czy z pierwszej czy tej drugiej demówki robienia? To jest druga demówka krew. Mm -hmm. Nie, kły, przepraszam. Kuje, to, to zeszłaku, I, a, a, tak, i to są rzeczywiście tylko te dwa utwory. To jest całość. <grym> tak. Także zagraliśmy całe demo w tym momencie. Mm -hmm. Panowie, gdzie y, was można znaleźć y, w sieci? Macie swoją własną stronę www? Czy tylko się na w, się na Facebooka? Mm, ale mówimy o... O ogrinie O greenie. A, tak. mamy, O też możemy powiedzieć, nie ma problemu. Mamy Facebook i mamy Bandcamp y, przez the Meeting, po prostu. Strony jako takiej nie mamy. A ropień ma również Facebook i również będką tylko swój. Nie mhm. dzielimy stron. Znaczy my dzielimy z Deformity. O. o, my tak. Panowie, my. panowie chcecie. Nie, coś, coś, coś, coś, coś, jeszcze, coś jeszcze od ciebie chcecie dodać? Tak zwane ostatnie słowo? Teraz tu, nie wiem Ostatnie strony. Wyciągniesz słowo z, z, mangi, z, mangi, z mankietu wyciągniesz listę podziękowo. Uwaga, teraz... <śmiech> tera. Ja chciałem. Pozdrowić swoją żonę, od której odjechałem i do której niebawem wrócę. I dziecko, które śpi. I wszystkich, którzy słuchają. I szwagra też. I przez okno pomachać. Macham. Mam kolegów, świadków, że macham. Tak, ja, macham się, tak. ja chciałem pozdrowić Artura Chudewniaka. Jego serdecznego kolegę. Tak. I... Jego też chciałem pozdrowić. Dobrze, i tak szybko pozdrowię tylko jeszcze sztucznego. I Monikę, z którą wcześniej zachlałem. Ja się... Z którą dzisiaj nie będzie pił. A ja chciałem pozdrowić który któremu się ten sen urodził dwa dni temu. Jeszcze on jest kłodny. A jeszcze na koniec chciałem dodać... Y Mogę? Mogę, tak? Sprzedam Opla. <śmieniciela> to, to, to, naprawdę Kto naprawdę to chce to kupi ludzie? Kurwa. To ja, to ja dodam jeszcze do listy płat, że koszulki najszybciej wy zgłosili się Zuza po i Arek, Arek po, po xl także pocztą do Was te fanty pójdą, a my sobie teraz posłuchamy, to jest jedna z ubiegłorocznych zaległości, bo zdaje się, że jeszcze nie zdążyłem tego zagrać, In His Infernal Majesty's Service, takie nawiązanie do do Bonda, w służbie kolejnej mości, służbie jego szatańskiej mości, formacja Witchery powróciła w listopadzie o, ubiegłego. Będzie mocno, proszę, będzie. Będzie pareczka, Zora asti of breakaker. Cherry ze swojego ostatniego albumu, który ukazał się w listopadzie u jego nakładam nakładem wytwórni. Century e, Media e, Records, pa, no, jak skoro tytuł no, w służbie je, jego szatańskiej mości. Wiadomo, że jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy, no więc chłopakom z e, Witchery bardzo mocno się spieszyło, więc myślę, że Rogaty jest e, ucieszony. Jak powiedziałem e, jak powiedziałem e, na wstępie e, audycji e, za ty przy, przy okazji, a właśnie, miałem, wy, miałem, to, miałem to wyjaśnić, e, Selwick e, solowo w, w Poznaniu w Blue Note, e, a w Bazylu pan z famem. O, właśnie yy, tak. Spojrzałem na plakacie, było na plakacie, bo no to ja po prostu jak kretyn przepisałem u, u, u Bazyla. Także w sobotę w, sobotę w Poznaniu Blue Note Selvig, Solowo, yy, akustycznie w, w niedzielę w Krakowie w Łaźni Nowej. No i to jest powód, że za tydzień właśnie rzeźnia będzie zapuszkowana, bo ja się wybieram właśnie tam do Krakowa na yy, ten yy, koncert. Ale to nie stoi na przeszkodzie, że za tydzień tutaj w programie Pogada z nami Formacja Ur. Także słyszymy się na nieżywo za tydzień o 23. Cześć!